Z czego zaczynamy w ogóle? No jest chyba od, od przywitania trzeba zacząć. No więc witamy Was w nowym cyklu pod tytułem Dilerzy Biznesu. A cykl ten jest poświęcony nałogom i odwykom ludzi uzależnionych od pewnych biznesowych zachowań no Przeważnie są to złe zachowania przychwytywane od różnych złych wzorców, ale my jako dealerzy biznesu chcemy Wam o tym powiedzieć. I powie, będzie Wam o tym mówił dealer Marek, Marek oraz dealer Irek. Irek. I, no, jesteśmy specyficznymi dealerami, ponieważ dealer Marek jest dealerem cyfrowym, a ja jestem dealerem analogowym. Tak jest, więc dzisiaj poruszymy zagadnienie co to, co jest narkotykiem w biznesie? Co jest takim biznesowym narkotykiem, Irku, twoim no właśnie zdaniem? Jest, jest, jest wiele takich narkotyków biznesowych. Jednym, jednym z nich są złe praktyki, od których mhm. ludzie się uzależniają. A te złe praktyki no, pojawiają się już od, od samego początku ścieżki biznesowej wśród wielu ludzi, ponieważ no, nie ma żadnych takich Yy, znaczy może nie żadnych, ale jest mało takich szkoleń, które dają ludziom wartość, szkoleń, warsztatów, dzięki którym Też. można, można yy, posłuchać Ludzi, którzy już ten biznes robili, którzy uzyskali sukces. I to nie jakiś taki sukces efemeryczny, bo niestety, ale te historie biznesowe ludzi, którzy szybko dochodzą mhm. do biznesu, one się kończą w bardzo kiepskim momencie. Tak jak, tak jak bajki się kończą na przykład. I żyli długo i szczęśliwie. No, nie wiadomo jak to zrobili, ale żyli długo i szczęśliwie. Ja tutaj mogę, tak, wtrącę się już z mojego cyfrowego doświadczenia na temat narkotyków w biznesie. Myślę, że, że dużym zagrożeniem i dużą, dużą niedogodnością jest to mnogość szkoleń, gdzieś tych konferencji, mody na startupy, że w tej chwili każdy robi startup. Nikt już nie jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą, tylko każdy ma startup i jak na szkoleniu spotykamy się i ludzie się przedstawiają i, i prześcigają się w tym, kto ile ma startupów. Tak naprawdę nikt nic nie zarabia, nikt nie robi biznesu, tylko każdy, każdy ma startup. Nie wiem, czy to jest jakiś challenge, czy, no czy ludzie ja... kolekcjonują to, kolekcjonerzy startupów. No, ja gdzieś <coughs> słyszałem nawet, że w jakimś inkubatorze przedsiębiorczości jest jakaś moda, że ludzie chodzą z takimi naklejkami, że tak, robię, tak. robię startup. Dokładnie, tak. też się z tym, i spotkałem. Po, tym i po tym się poznaje no, ludzi, właśnie. Ale to jest też ważne to, co powiedziałeś, bo ja uczestniczę w różnych spotkaniach, w różnych konferencjach tam, gdzie na przykład są ci startupowcy. Mhm. No i pozwoliłem sobie podchodzić do nich no i jak to ja zadaję zawsze pytania no takie typowo biznesowe pytania, mhm. tak? czyli na przykład jakich, jakich, jakich klientów potrzebujesz, kto jest dla ciebie najlepszym klientem no i okazało się, wyobraź sobie, że teraz do robienia biznesu no, nie są w ogóle potrzebni klienci. No co ty bo, powiesz? No naprawdę, no, bo a to ciekawe, ja, z kim się robi biznes. No bo oni odpowiadają w ten sposób, że no wiesz, ale my teraz robimy projekt, prawda, a klientek to ewentualnie nie potem będziemy myśleć. Ale wiesz co, no ja tak czytałem no różne książki biznesowe, różne autobiografie ludzi, którzy osiągnęli sukces i to nie taki efemeryczny sukces, ale naprawdę taki sukces, taki, taki dalekosiężny, no to jednak tam klienci się pojawiają. Tak? I to są... I jakoś, jakoś... No jednak się pojawiają. I, I najpierw oni myślą właśnie o klientach, dla kogo w ogóle to, co oni robią może być przydatne. Pytają się ich w ogóle o zdanie czasami no czasami nie, ale ci klienci jednak są potrzebni, no bo komuś ten projekt potem no, trzeba będzie sprzedać. E Efekt tego. To znaczy ja tutaj jedną rzecz bym wtrącił do tego, czytając czy śledząc bardziej biografię Steve'a Jobsa, który no, myślę, że każdemu jest znany. E A kto to jest? Nie, nie, żartuję. <laughs> pojawiała się tego typu kwestia, kiedy on, no faktycznie, może przy, wy, przy wynalazkach jest ta teoria błędna, dlatego, że jeżeli on tworzy coś, czego jeszcze nie było, sam o tym mówił, nie pytaj ludzi, czego chcą, stwórz produkt, później stwórz potrzebę w człowieku, a następnie mówią sprzedaj. No tak, tylko że takich Steve'ów Jobsów to może być jeden, tak? bo ja nie znam jeszcze dru drugiego Steve'a Jobsa. A nie, nie, no ja są... na każdym szkoleniu, na każdej konferencji, co powiem Ci, ponad 90% tych ludzi, których poznaję, z którymi rozmawiam, to wszyscy są Steve Jobs. Każdy z nich jest Steve'em Jobsem w no tej chwili. W sumie to masz rację, tylko że jakoś tak statystyki <laughs> cholera mówią o tym, że tak jak ty mówiłeś, że nikt nie zakłada działalności teraz wszyscy robią start tak. no, ja znam takie statystyki, które mówią właśnie o tych ludziach, którzy zakładają firmy, że no, według statystyk 50% firm pada, przestaje, zakań no, to znaczy kończą, kończy swoją działalność w, w pierwszym roku działalności. W kolejnych powiedzmy tam już, już nie pięciu latach, a trzech latach 90% firm upada. No, Kolejne, zostaje, jest... zostaje na rynku powiedzmy te 10% z tych 50% ewentualnie, które dają jakąś wartość ludziom. No i teraz, które to są firmy? Jak, jak je znaleźć? Bo wróćmy do tematu, co jest tym narkotykiem w biznesie, czyli może nie, jak, co jest wartością, a co przeszkadza, co w Wiesz takim co? razie wpływa na to, że tyle pada. Może to, to są te narkotyki nasze. To jest, to jest... Dobre pytanie, ponieważ co robią narkotyki? Wyniszczają, tak? Ludzie, ludzie, uzależniają. ludzie no uzależniają, wyniszczają, ludzie tak biorą jest. narkotyki po to, żeby czuć się fajnie, tak? I to szybko no. fajnie, bo ludzie nie są przyzwyczajeni do tego, żeby w mozolnym tak jest. Pra pracy, pokolenie fastu pra wszystkich. No więc właśnie, więc musi być tak wszystko jest. szybkie. Szybko musi być. No więc dlatego takie narkotyki na przykład mogą być takie sytuacje, gdzie ludzie na przykład biorą, biorą jakąś kasę skądś tam, tak? Nie chcę mówić skąd, ale biorą kasę, dostają kasę, prawda? <laughs> No i ro, robią projekt, tak? robią projekt yy, i, ten, i, i ten biznes po, polega na tym bardzo często, że oni wezmą kasę yy, i robią ten projekt do momentu, aż się kasa nie skończy, no i, i wtedy już nie za bardzo wiedzą co mają robić dalej i szukają innego dofinansowania. Ja to nazywam tak zwanymi pasami startowymi, tak, że tak ludzie skaczą z pasów na pas i jakoś tak nie, nie mogą wystartować, tak? bo jeden pas się kończy, to szukają następnego pasa startowego. No jest to wyniszczające i ludzie się niestety do tego przyzwyczajają i to jest właśnie jednym z głównych narkotyków teraz, od których ludzie się uzależniają, a no niestety biznes się dzięki temu nie rozwija. No, ja jestem dokładnie tego samego zdania, że dofinansowania wszelkiego rodzaju jakiejś pomocy, zwłaszcza na początku, jeżeli... Bo, bo są projekty, które oferują pomoc mentorską i to jest faktycznie, mhm. czy, czy jakiegoś inwestora, który daje wiedzę, daje doświadczenie, niekoniecznie daje środki na samym początku, pieniężne jest, ma to sens, ale jeżeli to jest to, co, co powiedziałeś, że jeżeli nowa firma, nowy startup, tak, jeżeli będziemy się trzymać tego nazewnictwa, otrzymuje od razu dofinansowanie, to tak naprawdę skąd on ma wiedzieć i skąd te pieniądze brać? bo jemu te pieniądze spadają z drzewa. To jest mniej więcej tak, jak z dzieckiem rozmawiamy, skąd się biorą pieniądze, tak wychodzą ze ściany. Z bankomatu. Tak, więc weź mamo, wyciągnij pieniądze ze ściany, bo ja chcę to. Ten... Więc hmm. on nie ma zrozumienia, skąd się biorą pieniądze hmm. i wydaje mi się, że tak naprawdę mamy przedłużone dzieciństwo, robiąc biznes, hmm. że, że dalej te osoby są takimi dziećmi, które... Które, które dalej nie wiedzą skąd się biorą pieniądze w biznesie, no jest... bo tego biznesu w ogóle nie ma w tym. To jest bardzo ciekawa koncepcja to jest takie chodzenie na, na czworaka cały czas e, biznesowe chodzenie na czworaka no nie wiem co dalej <ścoughs> chyba dalej. przedawkowałeś Irku <ścoughs> Okej, okay, więc ja tutaj wróciłbym jeszcze do, do tej koncepcji moich wniosków związanych z mnogością szkoleń konferencji, bo faktycznie gdzieś tam pojawiają się koncepcje, gdzieś cały czas opowiada się o tych success story, gdzieś mamy tego Marka Zuckerberga, właśnie Steve'a Jobsa, te okay. wielkie osobistości, gdzie tam w jednym momencie pojawiały się bardzo szybko pieniądze, gdzieś oni siedzieli mhm. i faktycznie wszyscy na tym bazują, w tej chwili wszyscy mają to na tapecie i do, też do tego dążą, dlatego mhm. wydaje do, szybkie, mi się, do szybkiego sukcesu. Do szybkiego się... sukcesu, dlatego mhm. uważam, że to jest też dużą przeszkodą, że każdy chce szybko. To jest to, co powiedziałeś. Brakuje gdzieś tam jakiejś takiej pracy u podstaw. Gdzieś brakuje podstaw tego biznesu. Ja chodziłem na wiele szkoleń z, z, i tych rozwojowych, i tych zakresu biznesu. A jak ty myślisz właśnie, no jak, jak można skąd ci młodzi ludzie mogą, bo ja tam jakieś koncepcje własne mam, które mi się podzielę za moment, ale ty jako młody człowiek powiedzmy, ty Aha. jesteś tym dealerem cyfrowym, ja jestem też analogowym. Jakie ty masz koncepcje? Skąd ci młodzi ludzie, oprócz powiedzmy tych zastrzyków finansowych, mogą wiedzieć, skąd mają wziąć w ogóle tą wiedzę do tego, jak zrobić biznes, który nie będzie biznesem efemerycznym, który będzie się rozwijał przez lata. Okay. Ja może powiem o, o swoim doświadczeniu, skąd ja gdzieś tam zacząłem też pracę bardziej taką u podstaw, to jest to, co mówiłem wcześniej. Wiesz co, bardziej tutaj mnie doświadczenie nauczyło tego, dlatego że na początku szedłem faktycznie również bardzo rozwojowo myśląc o gigantycznym rozwoju i faktycznie ta wizja wielkiego, szybkiego biznesu na początku dała mi motor i motywacji na tyle, żeby wystartować, ale jeżeli nie miałbym jej wystarczająco dużo w sobie, to za chwilę bym się zniechęcił, dlatego, że to, to obserwuję najwięcej u po prostu swoich rówieśników, czy, yy, czy, czy ludzi, którzy też są na, na podobnym etapie rozwoju swoich biznesów jak ja, że im nie starcza motywacji, dlatego, że ja jestem zawzięty, mama mnie zawsze uczyła, że zestraj się, a nie daj się. Yy, może to brutalnie brzmi, ale to faktycznie działa, więc yy, ja gdzieś zacząłem szukać tego, E, szukać co nie zagrało gdzie, gdzie są te rozwiązania i zacząłem bardziej e, szukać historii ludzi, którzy budowali biznes przez lata I ale gdzie szukałeś? chociażby, nawet historii? niech to będzie literatura jeżeli, no. jeżeli szedłem, teraz chodzę na przykład na szkolenia czy konferencje, to w pierwszej kolejności sprawdzam prelegentów, sprawdzam ich historię no. No. I, I to ciekawie... wydaje mi się, że nie temat samego szkolenia jest istotny jak osoba, która będzie to prowadziła, dlatego że jeżeli osoba, a bardzo często zdarza się, że jest to osoba, która pięknie mówi, super wygląda, ma bardzo dobrą prezencję, ale tak naprawdę nie ma żadnego doświadczenia biznesowego poza tym, że prowadzi szkolenia, choć to też można powiedzieć, że jest to swojego rodzaju biznes, ale nie, nie o tym jest traktowany sam, sam temat szkolenia, więc ja nic z tego nie wyniosę hmm. tak naprawdę dla siebie, bo ja chcę wyjść po tym szkoleniu i mieć konkretne narzędzie, które ja mogę w tym momencie wdrożyć. Aha. To, jest, to jest bardzo ciekawe co mówisz. Już myślałem, że, że pójdziesz w tym kierunku, że ludzie powinni uczyć się na, na, na własnych błędach. Ale może no, lepiej złybym. na cudzych znaczy, no, no, no, można się uczyć na cudzych błędach ale wiemy ale. dobrze jak to działa z doświadczenia prawda? No więc właśnie, może warto ja tutaj włożę kij w mrowisko może warto uczyć się na cudzych suk sukcesach, nie na błędach nie na porażkach, tylko na cudzych sukcesach Super. ale tym samym, tym samym no bo sukces jest wynikiem wielu błędów i wielu porażek no, wiele książek mówi o tym właśnie, że to nie jest tak, że że no, no chodzić też się trzeba nauczyć. To tak? no nie jest tak, że dziecko wstaje i chodzi, tak? No tak. Musi się wiele razy przewrócić, guza sobie nabić. No i, i tak samo jest w biznesie. E, oczywiście mogą być sytuacje takie, jak, jak, jak, jak, jak ten y, y, twórca Facebooka czy czy jakieś takie spektakularne sytuacje, ale oni też dochodzili do tego etapami. Oczywiście. Tak? To nie jest tak, że nagle to się pojawiło. Ale tego tak? nikt nie czyta. No więc właśnie Każdy pomija no te no fragmenty. Więc, no więc właśnie nikt tego nie czyta i dlatego ta wiedza jest takim narkotykiem, który się wstrzykuje z nadzieją, że, że to coś polepszy. Ja myślałem, że pójdziesz właśnie w tym kierunku, że ludzie muszą się uczyć na własnych błędach, że powiedzmy, ja rozumiem, że młodzi ludzie są bardzo ambitni, a ich ambicja bardzo często polega na tym, że oni muszą wszystkie błędy popełnić same. osobiście. No, kompletnie bez sensu, bo już wielu ludzi popełniło te same błędy i może warto po prostu sięgnąć do zasobów innych ludzi. I ja na przykład nakłaniam młodych ludzi do tego, żeby chodzili, po, po do uczestniczyli w spotkaniach różnych klubów biznesowych. Żeby chodzili tam i po prostu za za za zadawali tym biznesmenom pytania. To są banalnie proste pytania. Tak? Co takiego się stało, że pan wybrał taką branżę w, jakim pan, w jakiej pan Jedno mhm. Jednocenne pytanie i mamy rozmowę ustawioną na kilka minut. Potem można na przykład zadać pytanie, bardzo ważne pytanie, e, z jakimi problemami Pan się spotkał na początku? A oni bardzo lubią się chwalić takimi rzeczami. Oczywiście. Jak się za bardzo rozgaduje, to od razu można trzecie pytanie. Tak? A z jakimi problemami Pan się spotyka teraz? Bo Pan, my jesteśmy, że, że tak powiem, młodymi biznesmenami Aha. i może Pan by chciał się podzielić mhm. taką wiedzą. Mało kto to robi. Ludzie boją się podchodzić do, do, do, do ludzi doświadczonych tak? i pytać się o, o problemy ich. Tak? No i stąd tak naprawdę powstał nasz pomysł, koncepcja tego, żeby nasze, no. nasze rozmowy, które od dawna tak naprawdę odbywamy na, na, na podobne tematy, żeby też się tym podzielić. Mhm. Bo gdzieś... Yy, ty masz sporo swoich doświadczeń, ja mam swoje przemyślenia, swoje doświadczenia i mhm. też postanowiliśmy, że, że tym się podzielimy no z tak, Wami. No, no, no tak, tylko że my, my możemy tutaj się dzielić swoimi doświadczeniami, ale niekoniecznie możemy trafić w gust i w potrzeby, tak w gust i potrzeby. Więc może, może na przykład zaproponujmy naszym słuchaczom taką otwartą formułę. E, może zap okay. za zaproponujmy, żeby te osoby, które są nastawione na rozwój, które chcą e, jakby dowiedzieć się, e, o, e, poznać te, te dobre praktyki, żeby na przykład, nie wiem, pisały, e, o czym chciałyby słuchać. A gdzie mogą, cyfrowego, gdzie będą mogły nam fillera? to napisać? E, no nie wiem, może, może założymy jakiś fanpage na przykład, albo w formie bloga, e, to będziemy prowadzili, może na przykład właśnie słuchacze powiedzą z, nam, albo w jaki sposób dokładnie. najlepiej coś takiego Super. prowadzić. A zacznijmy od komentarzy pod naszym podcastem. O, właśnie. I te komentarze będą bardzo dobrą informacją zwrotną dla nas. Tak? Czy to w ogóle ma sens i czy, e, czy ludzie będą zainteresowani e, tym, aby, aby nie dość, że dzielić się swoimi troskami i swoimi pro, pro, problemami, tak nawet e, anonimowo. Bo ludzie mają z tym problem bardzo często, tak? bo to jest tak zwana, mój kolega nazwał to taką dysproporcją pomagania coś takiego, że jeżeli na przykład ktoś chce poprosić kogoś o pomoc to się wstydzi, tak? bo mm -hmm. wychodzi na, jakiegoś, tak. na jakąś pierdołę czy nieudacznika, a to jest nieprawda. Wszyscy ludzie sukcesu zawsze prosili o pomoc, zawsze. O sukces to działanie kooperacyjne i tego się będziemy trzymali do końca. Super. Dobra. Do usłyszenia i piszcie, do usłyszenia czego chcecie i słuchać. Piszcie, właśnie, czego chcecie słuchać, czego chcecie posłuchać od e, dilera e, marka. marka i dilera Ilka. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Piszcie.